Ciekawe, bo jak ten game leciał w kosmos, a ty musiałeś go przejuchać i, i nie na, na ją mocno, po tym, tym co zauważyłem. Więc, bólem, nie ja muszę cię zamordować. Jak chcę zginąć? Pistolet czy lep.